Dzień jak codzień, czyli przegląd prasy z prl -u. Przekrój, rok 1957. Fragment przemówienia premiera Cyrankiewicza na temat 35 dni trwającej podróży polskiej delegacji rządowej. Chciałbym jeszcze wspomnieć o serdecznych rozmowach, jakie przeprowadziliśmy z Towarzyszami Radzieckimi, z Towarzyszem Chruszczowem, Bułganinem i innymi, bawiąc przejazdem w Moskwie. Szczególnie serdeczna atmosfera panowała na wczorajszym przyjęciu wydanym z okazji 12. rocznicy podpisania Układu Polsko-Radzieckiego, na którym obecni byli niemal wszyscy przywódcy państwa radzieckiego i partii. Rozmowy te jeszcze bardziej ugruntowały w nas przekonanie, że przyjaźń polsko-radziecka po naszym ósmym plenum, po naprawieniu błędów jakie były dawniej, obecnie rozwija się coraz lepiej na zdrowych, słusznych zasadach. Rok 1966. Pod koniec maja odbyło się w Katowicach plenarne posiedzenie Komitetu Wojewódzkiego PZPR poświęcone omówieniu zadań wojewódzkiej organizacji partyjnej w dziedzinie produkcji eksportowej. W czasie obrad zabrał głos członek Biura Politycznego KC PZPR, prezes Rady Ministrów Cyrankiewicz. Premier Cyrankiewicz wskazał na kluczowe znaczenie handlu zagranicznego w gospodarce kraju, który za wiele potrzebnych nowoczesnych maszyn i urządzeń oraz za różne towary musi płacić eksportem. W rezultacie wokół eksportu ogniskują się wszystkie problemy gospodarowania. Nie ma, powiedział premier, porządkowania spraw związanych z eksportem bez porządkowania wszystkich dziedzin zarówno od strony zaopatrzenia, jak i kooperacji.